Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła 15. Kto słucha, nie błądzi, czyli płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Chawryluk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na nasze obrady. Dziś wybierzemy najlepsze nagranie mszy B-dur Józefa Hajdna, zwanej Harmonii Messe. W katalogu Hobokena, dzieł wszystkich kompozytora w rozdziale 22 jest to pozycja 14. Kłaniam się jurorom. Krzysztof Garstka. Dzień dobry. Piotr Pieron. Dzień dobry. I Aleksander Laskowski. Dzień dobry. Nad obradami czuwa Monika Zając. W tym wypadku nie ma żadnych wątpliwości. Msza B. dur jest ostatnim dużym, poważnym dziełem Józefa Haydna. Utwór powstał w 1802 roku, 7 lat przed śmiercią. Premiera odbyła się 8 września. Tytuł, pod którym dzisiaj funkcjonuje, czyli Harmoni messe, związany jest z obsadą. Termin harmonii oznaczał w XVIII wieku zespół instrumentów dętych, zazwyczaj od pięciu do ośmiu, a muzykę przez niego wykonywaną nazywano Harmoni music. Przy czym zespoły tego typu grywały zarówno w salonach, jak i na ulicach, czy w parkach i ogrodach. Nazwa przylgnęła do mszy Bedur, Haydna, gdyż partytura posiada rozbudowaną obsadę instrumentów. Dętych. Charles Rosen w książce Styl Klasyczny pisze tak. Haydn miał niewiele z mozartowskiego talentu mimikry, a jego muzyka kościelna, choć pozostawała pod wpływem Händla, niemal nie wykazuje śladów oddziaływania Jana Sebastiana Bacha. Haydn mógł napisać staroświecką fugę, ale zawsze zawierała ona wiele z nowoczesnego stylu instrumentalnego. Trudno chyba mówić, by msza Bedur była testamentem Hajdna, ale Msza, które pisał pod koniec życia, zwłaszcza sześć ostatnich, to poważny rozdział jego twórczości. Czy msza Bedur otwiera nowe horyzonty, rozdziały, czy jednak oddaje hołd przeszłości? No to jest złożone pytanie. Spójrzmy najpierw na rok, w którym dzieło to powstaje. Rok 1802. Jeśli jakiś testament to Beethovena i Heiligenstadski w tym czasie, co daje nam kontekst, bo często ludzie wyobrażają sobie to następstwo klasyków wiedeńskich, to znaczy najpierw Haydn, później Mozart i później Beethoven, tymczasem wiele rzeczy działo się równocześnie. To jest czas, kiedy Beethoven szkicuje już swoją trzecią symfonię Eroikę, pisze w tym 802 roku 17 sonatę fortepianową na przykład, więc w tym kontekście wydaje się, że dzieło Haydna jest raczej kontynuacją jego dość konserwatywnego i odpowiadającego potrzebom jego aryst patronów stylu komponowania muzyki sakralnej. To nie jest ten kompozytor, który czy w kwartetach smyczkowych, czy w późnych symfoniach może nas z jednej strony zaskoczyć, z drugiej strony zaproponować bardzo nawet rozrywkowe rozwiązania muzyczne albo bardzo wzruszające. Więc to jest dzieło w moim odczuciu wpisujące się w twórczość sakralną Józefa Haydna, z której zresztą jest y, to kompozytor zdecydowanie mniej y, znany, chociaż sam początek y, bardzo symfoniczny nie wydaje się typowy, więc ja nie mam po prostu łatwej odpowiedzi mhm. na twoje pytanie. Może Krzysztof pomoże. Krzysztofie, ile tego Händla jest mszy Haydna? Pamiętajmy, że jego oratoria, czyli pory roku i stworzenie świata powstały pod wpływem oratoriów Händla. Sprawa jest na tyle złożona, że mówimy jednak już o dwóch różnych epokach. Oczywiście Haydn się uczył u porpory, w związku z tym on był świadomie zaznajomiony z, ze stylem kontrapunktycznym barokowym, natomiast też no, tworzył już w nurcie klasycznym, więc mógł korzystać i z, ze zdobyczy baroku i ze zdobyczy klasycyzmu. Oczywiście bliżej już mu jest do, do myśli klasycznej, Natomiast bardziej w tej mszy może nie same nawiązania do Händla, ale to jest taka kwintesencja jego dotychczasowych zdobyczy. Nie dość, że jest to msza bardzo symfoniczna, ona również jeżeli chodzi o obsadę, patos ma jakieś znamiona oratoriów a jednocześnie użycie chórów, solistów, ansambli, ewidentnie wskazuje na, na muzykę sakralną, Więc dla mnie to jest taka jakby kodyfikacja jego dotychczasowych zdobyczy i wykorzystywanie ze wszystkich form muzycznych, które komponuje przez całe życie. No dobrze, idźmy dalej. Msza Bydur powstała ledwie rok po wiedeńskiej premierze Oratorium Pory Roku. To słychać? Wydaje mi się, że tak. To jeszcze skład, bo jak to jest z tymi instrumentami dętymi? Jaką rolę pełnią flet, dwa oboje, dwa klarnety, dwa fagoty, dwie waltornie, dwie trąbki? No to jest bardzo rozbudowany ansambl że tak powiem, dęty rzeczywiście. Den dentamsza. W, w dużej mierze no, zdecydowanie jest na pewno większa obsada, kolorystycznie bogatsza, jeżeli chodzi o instrumenty dęte niż same w ogóle instrumenty smyczkowe, więc... Czyli nazwa jest adekwatna? Adekwatna jak najbardziej. Msza napisana jest na czworo solistów. Sopran, alt, tenor, bas, chór mieszany i orkiestrę. Piotrze, zapytam banalnie, jaka jest rola solistów w tej mszy? Czy to są rzeczywiście głosy indywidualne, odrębne, czy głosy solowe będące jednak częścią całości, czyli chóru? Tak, to jest ten arcy ciekawy sposób, który Haydn używał pod koniec swojej twórczości, gdzie rola ansambli solistów, w połączeniu w jednej części z hurami niezwykle ciekawie i to, co właśnie ja lubię wpłynieć w twórczości Haydna, odnoszące się do, do handlowskich sposobów komponowania, które ja się, im starszy się robię, tym bardziej lubię ten brytyjski, elegancki wpływ pisania muzyki, muzyki wokalnej i to u Haydna w tych ostatnich kompozycjach słychać i w tej mszy również. Tam jest niezwykle dużo poetyki, tam jest niezwykle dużo ilustracyjności w tym jak, jak i co śpiewają soliści i chór. Ja ten wpływ hendlowski bardzo lubię. Mm -hmm. Ale czy powinniśmy traktować y, solistów y, jako takie powiedziałbym y, rzeczywiście twory niezależne, czy oni wszyscy razem z chórem tworzą cały ansem. Powinniśmy dobrze traktować solistów. Tak będziemy. <śmiech> Jeśli e... można to ja spróbuję dopowiedzieć, dobrze. bo ja tak. kiedy Słucham myszy Hajdna to mam przed oczami po prostu wiedeńskie świątynie, które z jednej strony olśniewają barokowym przepychem, ale z drugiej strony kojarzą się jednak z muzyką klasycyzmu przede wszystkim, z Mozartem i Haydnem, więc proponuję, byśmy potraktowali tych solistów jako rzeźby bądź poszczególne obrazy, a bardziej myśleli w kategoriach ołtarza czy całej architektury, kiedy mówimy o orkiestrze i chórze. Ale też myślę sobie, że to w jaki sposób traktowani są soliści, jak silnie związani są z chórem, to będzie także jeden z elementów naszej oceny i tego, w jaki sposób to dzieło jest traktowane. Nie wiem, czy Krzysztofie zgadza się z tym. Znaczy, ja bym tutaj nie wyróżniał samych solistów, że oni mają ponadwymiarową rolę w tym dziele. Jakby oni są oczywiście dodatkiem, oni stanowią jeden z trzonów, który tak naprawdę nie można oddzielić od, od chóru, od orkiestry. To wszystko stanowi jedną wielką całość. Mhm. Tak, ale właśnie połączenia, płynne przechodzenie z, z ansambli solistów, czy z solisty, który wchodzi, robi introdukcję, potem wchodzi chór. To bardzo płynne połączenie to pokazuje, jak jednolity organizm e, wokalny e, Michał wykorzystywał w, w całej tym przed nami sześć interpretacji. Słuchamy bez znajomości wykonawców. Do finału powinny dotrzeć dwa wykonania, które? Wszystko w Waszych rękach. Gry plan naszego dzisiejszego spotkania wygląda następująco. W pierwszej rundzie słuchamy Kyrie, w rundzie drugiej fragment glorii od Allegretta Gratias Agimus, w rundzie trzeciej Benedictus i Hosanna i w finale Agnus Dei i Dona Nobis Pacem. Zatem jeżeli jesteście gotowi, to rozpoczynamy. Poproszę o interpretację numer jeden. Rozpoczyna się czternasta msza Bedur Józefa Hajdna To była nasza jedynka I poproszę o interpretację numer dwa Harmonimesse Józefa Hajdna w naszym nagraniu numer dwa i posłuchajmy jeszcze interpretacji numer trzy. w jaki sposób rozpoczyna się harmonia Messe Bedur, Józefa Hajdna, Kyrie. Trzy interpretacje, jedynka, dwójka i trójka. Zanim pierwsze wrażenia, to zapytam was, panowie Krzysztofie i Piotrze, co wasza praktyka wykonawcza wam podpowiada? Które z mszy Hajdna są u nas najczęściej wykonywane? Ta nie, bo pójść ją usłyszeć na żywo, to jest... Czy znaczy w ogóle mam wrażenie, że jeśli chodzi o muzykę sakralną Haydna, tego w Polsce nie mamy za dużo nie. tak na co dzień. Czyli y, oratoria są grywane, a msze jednak rzadziej. Znaczy rynek zdecydowanie jest przez Mozarta. Mhm. W ogóle mam wrażenie, że jeżeli chodzi o klasycyzm, to rządzi Beethoven i Mozart. Haydna jest dosyć mało. No ale stworzenie świata usłyszysz chyba... W... W każdym sezonie gdzieś w Polsce mam wrażenie, że, że, że jak się... No albo prawie w każdym... Tak, no. tak, tak. Ale w porównaniu do A... mozartowskiej nie. i towenowskiej, to jakby hmm. nie ma porównania. Oczywiście. To może tak. Ponieważ jaki głos Solowy rozpoczyna? No bas. Bas. <głos> to ładnie poproszę o pierwsze wrażenie. Ładnie zaczął bas? E, Ładnie zaczął. Bo każdy ładnie zaczął i każdy inaczej. Bo to jest oczywiście przechytrze skonstruowana kolejność przez pana redaktora Jacka. Na zasadzie takiego kontrastu, bo dostaliśmy niezwykle kontrolowaną jedyneczkę z dużą wiedzą historyczną oraz przepięknie romantyczny ch i chór i solistów, którzy świetnie śpiewali, ale tam ta swoboda, choćby przez to, że soliści sobie dowolnie śpiewali eleison, a chór przy eleison i nikt nie miał z tym problemu, więc ta takie romantyczne rozbuchanie Słucham tego i w, w, przy, pierwszym, przy pierwszym nagraniu mam za dużo to jest tej kontroli. To jest takie, ach, ach tam, ale po jakimś czasie, ale ujmuje mnie to, że to jest wszystko dobrze. To jest, to jest właśnie podane w taki pięknie skontrolowany sposób. Przychodzi nagranie drugie i mam tak, za dużo jest tej, tej, tej, tej romantyczności. To jest strasznie stylowe, ale potem ujmuję, a to któryś z solistów przepiękny, a to, o tak zaczął, a, chór, a Nie ma dobrego właściwego sposobu na wykonanie żadnej muzyki jest coś, co się komuś podoba i co nie, albo co nas ujmuje lub nie. Więc w każdym nagraniu można znaleźć coś dobrego i tak jak właśnie w drugim nagraniu. W prawie nagraniu. każdym. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, zgodzę, zgodzę się, zgodzę się. Chyba w, y, y, trójka wokalnie do mnie najbardziej przemawiała. Alko. Ja jeszcze wracając do naszej rozmowy sprzed pierwszej rundy chciałem powiedzieć, że no, zastanawialiśmy się z czym te msze porównać i prawdę mówiąc nie z symfoniami ten początek, bardziej to przypomina przygotowanie sceny do Ari Florestana i widać po prostu, że Beethoven się przysłuchiwał bardzo uważnie temu co robił Józef Haydn i to jest wspaniałe. Pierwsze nagranie jak powiedział Piotr niezwykle stylowe i pod kontrolą i to się podoba, zwłaszcza kiedy to jest pierwsze nagranie. Drugie, mocno archiwalne i, prawdę powiedziawszy, przy wszystkich zaletach tego nagrania, wydaje mi się, że tak wiele dała nam zarówno wiedza badaczy, jak i doświadczenia muzyków wyspecjalizowanych w wykonawstwie stylowym, że to jest nagranie, które się gdzieś bardzo oddala. Zobaczymy w kolejnych częściach, jeśli oczywiście awansuje, bo nie miałbym tutaj pewności. Jeśli idzie o trójkę, bardzo subtelnie w wyrafinowany sposób i najbardziej subtelnie rozbarwiona orkiestra, także przez te instrumenty dęte I to mi się niezwykle podobało, a jednocześnie od strony wokalnej tak dość operowo, co też jest w tym przypadku myślę komplementem, bo ta muzyka, tak jak powiedziałem, gdzieś blisko florestana i blisko jednego myślenia o sakrum i profanum. Krzysztofie, Rzeczywiście mamy powiedzmy dwa podobne nagrania, jedno odstające, to może zacznę od tego odstającego dwujeczka. To jest oczywiście już trochę inne myślenie epokowe, już począwszy od samego, od samego tempa, że one jednak było bardzo ciężkie. Fraza przez to nie miała szans w ogóle się potoczyć. Więc było bardzo, bardzo, bardzo grawitacyjnie. Samo brzmienie w ogóle orkiestry to nie jest brzmienie, którego bym oczekiwał od, od Haydna. Jednak było dużo brzmienia takiego współczesnego, w negatywnym sensie. Generalnie bardzo, ba, bardzo takie ciężkie wrażenie, ciężko zaśpiewane i chór też ciężko, ciężko brzmiący, więc nie, nie do końca moja bajka. Jeżeli chodzi o nagranie numer jeden, zgodzę się z Piotrem, bardzo, bardzo kontrolowane, ale... Niezwykła jakość wykończeniowa fraz. Bardzo bogate, y, dynamiczne. Fantastyczne solo dwóch, y, dwóch sopranów. Rzeczywiście bardzo pięknie poprowadzona fraza. Prostym dźwiękiem, bez żadnych y, manier. I super dynamiczne przedtakty, co zwróciło moją szczególną uwagę. Jeżeli chodzi o nagranie numer 3, finalnie ono chyba było najlepsze ze wszystkich. Nawet jeżeli chodzi o prowadzenie. Niezwykle prawostronne, rzeczywiście oszukiwane kreski taktowe. Wszystko bardzo ładnie przepływało. Ładne brzmienie chóru, a dla mnie mimo wszystko w brzmieniu trochę za mało jednak niskich głosów jednak dominowały brzmienia sopranowe. Ensemble rzeczywiście może trochę zbyt operowo w brzmieniu, jeżeli chodzi nawet o natężenie wibracji, ale niezwykła lekkość w podaniu tekstu, niezwykle delikatne kształtowanie słów, bardzo duża precyzja o legato. Bardzo pięknie mimo wszystko brzmieli, mimo że nie jestem fanem tego rodzaju wibrata. Ale myślę, że te wątki operowe mogą powracać. To o czym powiedział Aleksander jest także istotne i te nasze skojarzenia z interpretacją tego utworu mogą gdzieś tam biec w tym kierunku. Oszukiwanie kreski taktowej Krzysztofie, czyli po prostu dużo swobody. Dużo swobody, ale nie naruszającej. Um, Czyli finalnie, jakibitu. gdy pojawią się dwie kreski, to jest wszystko ok, już, tak? Mm -hmm. Tak. Wszyscy do mety dobiegają. Tak, ale jedna kreska nie jest problemem i należy ją przeskakiwać. Mm -hmm. Później w Romantyzmie to się będzie nazywało Rubato. Tak. O, i pięknie mamy wszystko wyjaśnione. A zatem wracamy do muzyki harmonii Messe. Bedur Józefa Haydna. poproszę o interpretację numer cztery. tak rozpoczyna się harmonii Messe B-dur, Józefa Haydna. Przed chwilą zabrzmiało nagranie numer cztery i słuchamy interpretacji numer 5. Bedur 14 Józefa Hajdna i początkowy fragment Kyrie y Leison w naszym nagraniu numer 5 i pozostało już tylko nagranie numer 6 W dzisiejszym płytowym Trybunale Dwójki słuchamy mszy Bedur 14 Józefa Hajdna, Harmonii Messe. Sześć interpretacji poza nami. Rozpoczęliśmy od czwórki, następnie zabrzmiała piątka i szóstka. Krzysztofie. Zacznę może po kolei. Nagranie numer cztery to jest chyba jedyne z nagrań, które ma zupełnie inna akustykę to jest brzmienie bardziej jakby masowe, a nie blisko mikrofonowe, co też daje dobre wrażenie jeżeli chodzi o blend całego zespołu, zarówno jak i orkiestry, chóry, jak i ansamblu solistów. Bardzo ładne wejście basu. Po raz pierwszy miałem wrażenie, że to było tak w punkt super, super czysto. Bardzo ładne płynące tempo. Natomiast biorąc pod uwagę akustykę tego nagrania, trochę zabrakło mi oddechu. W sensie były wrażenie, że jeszcze dźwięk nie zdążył do końca wybrzmieć, a już pojawiały się następne fragmenty. Ensemble solistów Trochę dla mnie zbyt operowo, ale bardzo, bardzo sprecaturalnie i bardzo pięknie podeszli do tych swoich partii solowych niezwykle nonszalancko, z dużą dozą swobodności. Jeżeli chodzi o nagranie numer 5, samo brzmienie mnie nie przekonało, bo ono było zbyt jasne, nagranie trochę pod linijkę, ekstremalnie równe, takie naprawdę bardzo na trzy, że nie byłem w stanie w ogóle rozróżnić, która miara taktu jest ważna, a która nie jest ważna. Nagranie zarówno statyczne pod względem wokalnym, jak i dynamicznym. Szóste nagranie, to co zwróciło moją uwagę, to właściwie dosyć mało takich dobrze zgranych pionów. Miałem wrażenie, że wszystkie spółgłoski były zawsze za późno. Instrumenty odzywały się wcześniej niż chór, który zresztą był na, na pierwszym planie ansambl solistyczny tenor się bardzo wybijał i w ogóle jak słuchałem tego ansamblu jak zamknąłem oczy starając się wyobrazić jak oni mogą wyglądać to przede mną ukazała się czwórka niesamowicie znudzonych solistów. I to było moje takie naprawdę dosyć duże wrażenie. No my znudzeni nie jesteśmy Alku. Nie zdecydowanie nie. Czwórka Mam wrażenie, że to troszkę starsze nagranie, chociażby te długie kreszenda. Dzisiaj nie tak się to najczęściej słyszy, ale mi się bardzo podobało. Do tego było to nagranie, słuchamy mszy, w którym dało się w solistach wyczuć taki żar modlitewny już od pierwszych nut basu. Przynajmniej ja to tak y, odebrałem. Jeśli idzie o piątkę, też nie podobała mi się barwa zespołu, przy czym dla mnie, tak sobie zanotowałem, te suche te smyczki się mm -hmm. wydały, takie bez, bez pogłosu, nie dość brzmiące. Tutaj bas z kolei taki rozwibrowany na sposób dla mnie niemalże cerkiewny, natomiast soprany bardzo instrumentalne, więc to nie zsumowało mi się w jedno przekonujące brzmienie. Natomiast jeśli idzie o szóstkę, niesamowicie mroczny chór, który zaczyna po takiej orkiestrze, która poszukuje swojego ulubionego tempa tego y, utworu i te poszukiwania później w przypadku całego zespołu trwają do właściwie końca tego ustępu, którego razem mieliśmy okazję wysłuchać. No i jeszcze bas brzmiał mi wręcz mefistofelicznie, co w mszy nie przekonuje mnie. No, ale kto szuka, nie błądzi. Panie Piotrze, co Pan na temat szóstki powie nam? Konsensualnie wyrzućmy szóstkę do kosza, bo nie będziemy się dalej tym zajmować. No, nie potrafiłem przejść nad karykaturalnością pewnych interpretacyjnych wyborów, nad tym, jak, jak żaden z solistów nie, nie poświęcił nawet sekundy, żeby pomyśleć, czy może zaśpiewać trochę z kolegą, albo nie. Każdy śpiewał co chciał, jak chciał. No, każdy był sekstą. Matko Święta, najgorszym tego słowa znaczeniu. Tekstu nic nie było słychać, żadnej współgłos, nic nie wypowiedziane. Niestety, no nieładnie ten bas zaczął. No. Nie pastwmy się nad tą szóstką więcej już. W piątce wydaje mi się, że to było jedyne chyba nagranie z chłopcami w, w, w sopranach. I dlatego blisko ci chłopcy nagrani, bo zazwyczaj, chłopcu się nagrywa troszeczkę, chyba się stawia ich trochę bliżej niż pozostałe głosy, ale, ale to wyjątkowe w związku z tym nagranie. Na Piękny, otwarty i taki gustowny tenor solista. I, a mi się to nagranie akurat podobało, bo pas też fajny, nieprzesadzony nie według mnie, soliści wyważeni, a wcale, wcale nie nudni, mnie nie znudziło to nagranie, ono było wyważone w elegancki e, sposób, mi się ono podobało. Eleganckie było również czwarte nagranie, ciut za dużo wibracji u solistów, ale chór świetny i chyba jedyne, jedyne soprany tak... Pięknie zespolone z orkiestrą, no, poprowadzone tak, że no, tam się nie było do, do czego przyczepić. Panowie na pierwszym planie, tak jak w trójce, nie było ich prawie w ogóle. E, tak tutaj męskie głosy e, z, z przewagą. Soliści tu trochę szkoda, bo, bo świetny chór, a soliści nagraniowo zdecydowanie za bardzo na, na pierwszym planie. A chór świetny, może angielski? Może angielski? Któż to wie? Zapisane. i już. Zapisane. Szanowni panowie, dotarliśmy do końca pierwszej rundy naszego dzisiejszego spotkania, więc zajrzyjcie do notatek i Nie będziemy rozumiem. decydować. Pożegnamy dwie interpretacje. Alek już się wyrywa, bardzo proszę. Dwa i 2,6. Ja dokładnie tak samo. Dwa i 2,6. 6 bezdyskusyjne szkoda mi dwójki, bo to jest jedyne inne nagranie. No, ale ja nie mam co, wcale tak, że jak coś jest nie Hip, to musi być bardzo źle. Ale y to wcale nie o to chodzi. Nie, tak, no, ale no, tak, no, ale tam było dużo takich rzeczy, z którymi się może trzeba nie zgodzić. 2 i 6. 2 i 6 też, tak? Dobrze. Rezygnujemy z dwójki i rezygnujemy z szóstki. To ja teraz podglądam dwójkę zgadujemy, panowie? Tak, tak. Bardzo proszę. Ja chyba nie rozpoznaję tych nagrań. Tak, a to nie jest Karajan na dwójce? Albo. Ja, nie, nie pozwólcie mi być samemu z mistrzałami. No dobrze, my... a coś jeszcze? <śmiech> Bernstein? Hmm? Czyli. E, jest... aha, tak. Może. To ja rzucam monetą i wybieram Bernsteina. Dobra. Czyli Reszka. Czyli nagranie z e, Manhattan Center z Nowego Jorku z e, 19 lutego 1973 roku. CBS rok 1975. E, Judith Plagan, e, sopran. Frederica von Stade, mezzo-sopran. Kenneth e, Riegel, tenor. I Simon Estes, bas. Westminster Choir, nowojorscy filharmonicy. Całość poprowadził Leonard Bernstein to była nasza dwójka i kto wam się tak bardzo podobał w szóstce tu mamy komfortową sytuację, bo ja nigdy nie słyszałem wcześniej tego nagrania, więc nikogo nie posądzam szóstka, szóstka szóstka ja już wiem to mów <laughs> e, jakieś tropy? nie, brak żadnych mhm. Nagranie powstało w lipcu 1998 roku. Wytwórnia Teldek, rok 1999. Ewa May, sopran. Elisabeth von Magnus, kontralt. Herbert Liebert, tenor. I panie Piotrze, basem śpiewał Olivier Widmer. Chór Arnolda Schemberga. Concentus musicus win. Całość poprowadził Nikolaus Arnengurt. Który ukrywał się pod szóstką. Czyli rezygnujemy z dwóch nagrań. Leonarda Bernsteina i Nikolausa Arnon Kurta, I przechodzimy do rundy drugiej. Kto słucha, nie błądzi. Czyli płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Chawryluk. Dziś razem ze mną w studiu Piotr Pieron, Krzysztof Garstka i Aleksander Laskowski słuchamy harmonii Messe B-dur Józefa Hajdna. Jesteśmy w rundzie drugiej. Przed nami cztery interpretacje, które dotarły do tej części naszego spotkania, czyli jedynka, trójka, czwórka i piątka. Gloria, ale wybieramy fragment z Agimus w tempie Allegretto. Poproszę o nagranie numer jeden. Fragment Glory z Harmonii Messe Józefa Haydna to była nasza jedynka i poproszę o trójkę. fragment Glorii od Grecji Jas yes Agimus w tempie Allegretto z harmonii Messe Bedur Józefa Hajdna i dwie interpretacje, jedynka i trójka. To może proponuję krótką rundę komentarzy i będziemy słuchać dalej. To jak pani Piotrze potraktować ten fragment operowo, czy też nie? Bo tutaj ten przymiotnik operowy czasami padał w nie najlepszym kontekście. Ja w ogóle nie, nie lubię, jak się używa określenia operowy na przesadzoną wibrację, bo <głos> tak nie musi być. Głos operowy <głos> bywa bardzo skontrolowany i, i ekspresyjny, a, a nie musi wcale oznaczać złej techniki. I w przeciwieństwie do oratoryjnych głosów takich solistów, faktycznie specjalistów od dzieł oratoryjnych, którzy się szczycą tą kontrolą i, i takim wyważeniem i przeciąganiem kulminacji, właściwy taki sposób i technika temu, temu służy. To jest jedna właściwość, a głos operowy pełen dramatyzmu może być również dobry, techniczny i, i również kontrolowany. Głos operowy może śpiewać także w mszech. Jak najbardziej. Są uniwersalni soliści, którzy to potrafią. Wielu moich kolegów to i koleżanek bardzo, bardzo dobrze robi. W pierwszym nagraniu niestety to nie poradził sobie z wibracją, po takim wejściu potem jest tak, ach, jejku, trudno potem traktować to nagranie, nagranie dobrze. Za to wszystko wynagradza przepięknie, ślicznie wchodzący sopran, który wydaje mi się, że jest angielski, bardzo ładnie. I już pan Jacek zapisuje, to jest niesamowite. No coś, no, coś muszę robić, słucham was. Wymienianiem i... nazwisk -i. I krajów, ale świetny, kulturalny tenor. Napisałem e anielski. E dobrze, fajnie. <głos> o, dziękuję. Natomiast e bas potem wszystko psuje wrażenie, bo trochę zbyt mało okrągłą barwą. Bas e psuje? Tak, dla mnie psuje. Ty, to jest mm -hmm. bardzo wszystko subiektywne. W nagroniu numer 3. Wydawało się, że w dobre tempo, ale potem było czuć, że, że dla solistów to jest trochę za, za szybkie tempo, bo brakowało trochę elegancji i oni mieli problemy z, z umieszczeniem oddechów tak, żeby, żeby ta fraza im, i słowo im się działo. Wydaje mi się, że niemiecki i bas i tenor względu sensie na wymowę słowa i już Jacek zapisuje. E, baryton <grym> chyba, to... chyba bo, ma, bo miał bardzo ładne otwarte A. Nie wiem, nie wiem, które bym wybrał. Jeszcze nie wybieram. Nie, jeszcze nie trzeba, bo jeszcze dwie interpretacje przed nami. Co powie Krzysztof? W Jedence bardzo ładne brzmienie orkiestry, ładny balans pomiędzy instrumentami dętymi a asmykami. Jak dla mnie tempo było trochę za wolne, jest rzeczywiście adnotacja allegretto, natomiast tego bym nie odniósł jako allegretto, bo to jednak było tempo dosyć grzęznące. Generalnie solo całkiem ładnie, poza rzeczywiście altem, który miałem wrażenie, że starał się śpiewać kilkoma różnymi jakby głosami w zależności od tessitury bardzo kombinując z kolorem. Rzeczywiście bardzo ładnie sopran, orkiestra całkiem zgrabna i skutecznie dialogująca rzeczywiście z, z solistami, łacina włoska, to też zwróciło moją uwagę. I tak generalnie w brzmieniu miałem wrażenie, że trochę orkiestra jest wysunięta nie, na pierwszy plan, a nie soliści. Jeżeli chodzi o nagranie numer 3, Początkowo miałem wrażenie, że tempo było zbyt szybkie, ale to jest może po prostu duży dysonans pomiędzy poprzednim nagraniem. Później zaczęło mi się podobać. Później jak weszli soliści, to się okazało, że jest jednak zbyt szybkie, bo to, co Piotr powiedział, rzeczywiście oni się nie wyrabiali. Bardzo ładny tenor, bardzo ładny bas. Narracyjnie panowie bardzo, bardzo tutaj fajnie to, to rozpracowali. Natomiast alt i sopran miałem takie wrażenie, że za wszelką cenę starali się utrzymać bardzo proste brzmienie. I miałem wtedy też taki lekki dysonans, że tak naprawdę to nie jest ich, ich brzmienie, tylko chcą jakoś bardzo skontrolować i wtedy w różnych momentach, kiedy już musieli trochę dodać do pieca, to pojawiał się rodzaj wibracji, której tak bardzo chcieli uniknąć. I Alek. No to rzeczywiście w nagraniu numer 3 coś się wydarzyło kosztem barwy głosów żeńskich i one podobały mi się. Mniej. Mi się w ogóle podobało nagranie numer jeden, mimo wad, których koledzy się w nim dosłuchali. A jeśli idzie o głos sopranowy i tenorowy, to określiłbym je jako zjawiskowe. Słuchamy dalej? Chętnie. Mhm. To sięgamy po interpretację numer cztery. Fragment y, Glorii, Gracias Agimus w tempie Allegretto. To była nasza czwórka i słuchamy tego fragmentu w interpretacji numer 5.